Witajcie kochani z Boże Jeruzalem, witajcie goście, witajcie wy, których dawno nie było. Jeżeli ktoś jest pierwszy raz dzisiaj tutaj, również bądź przywitany, przywitana, niech cię Bóg błogosławi. Dzisiaj chciałbym mówić o tym, jakim kościołem mamy się stawać, powinniśmy się stawać i gdy myślę o nas, o z Boże Jeruzalem, kiedy myślę o tych wartościach, które omawialiśmy na naszym nabożeństwie stolikowym, tym niesamowitym spotkaniu, które było dwa tygodnie temu. Tak? Dwa tygodnie temu. Trzy. Jak ten czas szybko leci. To już, trzy, to już trzy tygodnie. Już pewne elementy przejmujemy z tego nabożeństwa. Nie wiem, czy zauważyliście, jak każdy z was został pięknie przywitany przy wejściu, tak? Właśnie. I dzięki Bogu za to. To jest zainspirowane właśnie tym, tym wydarzeniem Myślę, że będziemy w tą stronę się przesuwać. Jako Kościół ostatnio skupiamy się na tym, co powinno budować, tworzyć, wzmacniać to, co jest miłe Bogu i przyjemne ludziom. To było na slajdzie powitalnym. Dzisiaj spróbuję omówić prawdę, temat, który jak najbardziej powinien nas kształtować, prawda, która powinna nas kształtować i której przyjęcie i praktykowanie może mocno zmienić nasz sposób bycia. Ale najpierw zadam wam pytanie i za chwilę będę oczekiwał odpowiedzi. Podejdę z mikrofonem w pobliże osoby, która będzie chciała odpowiedzi udzielić. I to jest pytanie, które brzmi, czy jest coś w Twoim życiu, czego się wstydzisz? Wiem, że przeżywacie chwilę prawdopodobnie konsternacji, więc żeby dać Wam czas na ochłonięcie i przemyślenie i w ogóle zastanowienie się, czy mam się zgłaszać, czy lepiej milczeć, przeczytam jeden werset z Bożego Słowa, to jest drugi list do Tymoteusza 1.8. Przeczytam go z tekstu, z przekładu Nowego Przymierza. Drugi do Tymoteusza 1.8. Paweł tak pisał do swojego współsługi, towarzysza podróży misyjnych, młodszego wiekiem człowieka. Nie wstydź się więc świadectwa o naszym Panu. Nie wstydź się też mnie, jego więźnia. Cierp raczej wraz ze mną dla dobrej nowiny i czyń to w mocy Boga. Zdaję sobie sprawę, że to pytanie, które przed chwilą zadałem, jest absolutnie krępujące, osobiste, niewygodne. I pewnie wahamy się, co możemy powiedzieć, a co lepiej przemilczeć. Czyli wniosek z tego jest taki, że wstydzimy się mówić o tym, czego się wstydzimy. I to jest naj, jak najbardziej logiczne i zrozumiałe, że wstydzimy się tego, czego się wstydzimy. I to jest raczej normalne, że chcemy i każdy z nas ma coś do ukrycia. No chyba, że byłyby to ogólniki z happy endem z których może wyniknąć jakieś świadectwo, na przykład, ach, pokłóciłem się z kimś, powiedziałem kilka słów za dużo, ale potem sumienie mnie ruszyło, zrobiło mi się wstyd, przeprosiłem tę osobę, przeprosiłem Pana Boga i teraz jest między nami taka przyjaźń i w ogóle, chwała Boża, to już tak wstępuje na nas, że lepiej być nie może. No wtedy coś takiego jesteśmy w stanie powiedzieć albo też, gdy to nas osobiście nie dotyczy, nie dotyczy. no na przykład wstydzę się, za swojego sąsiada, że ma bałagan na podwórku, albo wstydzę się za ten rząd, że tak źle rządzi tym krajem, albo wstydzę się za te dziury na drodze, że są o tak, do takiego wstydu to się możemy szybciej przyznać. Ale kiedy pytanie jest osobiste, czy w twoim życiu jest coś, czego się wstydzisz, wtedy włącza nam się pewien hamulec, pewna bariera i wolimy o pewnych rzeczach nie mówić i prawdopodobnie o pewnych zachowaniach Dążeniach, myślach prawdopodobnie nigdy nikomu nie powiemy. Ale, i tu jeszcze daję więcej czasu na zastanowienie się, wiecie, to jest tak, że pierwsi ludzie stworzeni przez Pana Boga, pierwsi nasi rodzice, Adam i Ewa, czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, rozdział pierwszy, wiersz 25, że oboje byli nadzy, lecz nie wstydzili się. Była to szczególna forma istnienia, funkcjonowania. Nie było świadomości, poznania, zrozumienia tego, że w ogóle jest grzech i że nagość jest czymś niewłaściwym. Ludzie byli czyści w swoich sercach i sumieniach i to, że byli oboje nadzy, absolutnie nie było dla nich ani dla Boga żadnym problemem. Ale stało się coś, co złamało tą harmonię, stało się coś, co zniszczyło i zakłóciło tą relację. Wiemy, że był to grzech czyli nieposłuszeństwo wobec Boga. I w kolejnych wersetach, już w rozdziale trzecim, na przykład wiersz siódmy, czytamy, wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. I wiersz dziesiąty, Adam odpowiada Panu Bogu na pytanie, gdzie jesteś, dlaczego się schowałeś? Adam mówi, usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż, dlaczego? Nie dlatego, że ugryzłem owoc, gdyż jestem nagi, wstyd. Pojawił się wstyd. Wcześniej wstydu nie było, nie wstydzili się. Teraz nagle coś się stało i zaczynają się wstydzić i wstydliwie ukrywać to, co jest wstydliwe. I wiemy, że są takie części ciała, które nazywane są również w Biblii i w większości, niemal w każdej kulturze na Ziemi, nazywane są miejscami wstydliwymi, które należy przykrywać. Amen? Niech no ja kogoś zobaczę na plaży nudystów. Nie zobaczę, bo nie pójdę. Dobra, odpowiedzi z sali. Czy jest w moim życiu coś, czego się wstydzę? Zostawiamy tych sąsiadów, ten zły rząd, te dziury w drodze. Kto jest gotowy dzisiaj przełamać się i powiedzieć, tak, jest coś, czego się wstydzę? Ręka do góry. Siostra Ania, podważna. To może być bardzo ważne, bardzo przełomowe dla niektórych z nas. Witajcie. Um, jest, jest, ale przyznaję się, właśnie, to jest dla mnie też taka wolność, że mogę powiedzieć, przed że jest, że był czas, kiedy wpadłam w taki styl życia a po prostu, który mi się nie podobał, bo na pewno też i próbowałam sama różnymi sposobami, próbowałam jakoś to chyba też zwalić na ludzi, którzy szukałam pomocy właściwie u ludzi bardziej, żeby się za mnie modlili i, i, było, i, i było tylko coraz gorzej. I powiem wam, że wstydziłam się tak bardzo, że nikomu o tym nie mówiłam. A, ale później pan mnie przekonywał, że powinnam, więc podzieliłam się z moją siostrą, z moją rodzoną siostrą. A, i, ale i tak, a, i wiecie, to, to trwało długo, bo ja tak próbowałam sama i to ukrywałam, że było tylko coraz gorzej i już straciłam w ogóle nadzieję, że, że ja kiedykolwiek jeszcze będę zbawiona, że, że coś się jeszcze odbuduje. Ale powiem wam, że przez ten cały czas Bóg nigdy mnie nie opuścił. Ja w swoim takim najgorszym dole, najgorszym dnie nie było nocy, żeby Duch Święty nie śpiewał we mnie pieśni uwielbienia dla Pana i też tym nie budował i tym mnie zachęcał. Bóg nigdy, nigdy za mnie nie zrezygnował. Powiem wam, że był czas, kiedy ja już sama z siebie zrezygnowałam, ale drogi Pan nigdy nie zrezygnował i przez to ja też widzę Bożą miłość, i Bożą wierność I tak często o tym mówię, że jest niepojęta, bo ja nie potrafię pojąć tego, że w tym czasie, w tym złym dla mnie czasie, Pan nigdy za mnie nie zrezygnował i zawsze mnie zachęcał i zawsze mi pokazywał, że On nigdy ze mnie nie zrezygnuje. I dlatego dzisiaj mogę o tym wam powiedzieć i cieszę się, bo właśnie teraz właśnie czuję taką wolność, bo zawsze chciałam, ale co ludzie, ale co ten Kościół pomyśli? Ci, którzy są dłużej w Kościele, wiedzą, do czego kiedyś Bóg używał. Byłam tak blisko Pana i po prostu dla mnie był straszną porażką. Taką jakby y, ukodar mnie z tej pychy. I z tego ja dziękuję, że mogłam to właśnie dzisiaj powiedzieć. To jest moja wolność. I dziękuję za to Bogu i chwała Panu. Amen. Amen. Dzięki Aniu. Kto z nas jeszcze chciałby coś powiedzieć? Coś takiego, co dla Ciebie jest ważne, przemowa, Coś, co takie skrywane nie przynosi wolności, nie przynosi radości, nie przynosi pokoju. Anusiu. Ja na przykład bardzo się wstydzę, kiedy... Mogę powiedzieć komuś o Jezusie, a nie powiem. Później jest taki wstyd, że tak jakbym się wstydziła Jezusa, przecież nie wstydzę się Go, to jest dla mnie wstyd wielki. Niestety chyba nie jesteś samotna w tym wstydzie. Tak Nasuwa mi się taki komentarz. Kto z nas jeszcze? Bracie, siostro? Marku? Wstydzę się tego, co robiłem przed, jakbym przyjął Jezusa do serca z tego, no nie ma czym się chwalić, że człowiek, no przepijałem, chlałem, spałem, już dochodziło do tego, że spałem na klatkach schodowych, byłem niedobry dla żony, dla dzieci, w ogóle dla ludzi. No i dziękuję, no tego się wstydziłem właśnie, nie no i dziękuję Bogu, nie chcę do tego wracać, nawet przypominać o tym, nie, no ale to jednak zawsze jakaś zadra jest w sercu, w moim, no ale szczególnie na pewno żona to odczuwa, że kiedyś byłem no innym człowiekiem, no teraz jestem innym, wydaje mi się, że lepszym. No i, no i tego to się wstydzę, no i nie chcę do tego wracać. Nie? No. Dzięki, Marku. Adziu? Ja kiedyś wstydziłem się za wiele rzeczy. Nie tylko za siebie, bo wstydziłem się za rodzinę, gdzieś tam powiedzmy, za znajomych. No wstydziłem się za wiele rzeczy. Na dzień dzisiejszy jest coś takiego jak poczucie winy, ale jest to krótkotrwałe. Nie nurzam się w tym poczuciu winy. Wydaje mi się, że... Jeżeli nawet się przydarzy w moim życiu, przydarza się oczywiście coś złego, to to poczucie winy jest krótkotrwałe. Nie pielęgnuję tego. Staram się to naprawić. Staram się nad tym, staram się z tym nie żyć. Po prostu czy się wstydzę? Powiem tak. Chyba nie. Chyba na dzień dzisiejszy się nie wstydzę, a jeżeli przydarzy się, jeżeli ja zrobię coś złego, to po prostu staram się sprawę załatwić i, i powiedzmy, żyje mi się z tym lepiej. Myślę, że się nie wstydzę na dzień dzisiejszy. Chwała Bogu. Kto z nas jeszcze w takiej wolności chce się wypowiedzieć? Michał, proszę. Chciałem przeprosić za wczorajszy dzień się z żoną, Chciałem przeprosić żonę. Niech przyjdzie wolność i, i życie do waszego małżeństwa. Niech, niech trwa pokój. Czy jeszcze ktoś? Dobrze, nie będziemy oczekiwać, bo pewnie każdy z nas mógłby coś powiedzieć, ale to nie jest ważne, żebyśmy teraz po kolei wszyscy musieli mówić. Te, te wypowiedzi bardzo różnorodne pokazują nam, że jest problem, że jest coś, że są sytuacje, do których później wracamy pamięcią, sumieniem i po prostu zwyczajnie musimy się wstydzić. Dzisiaj chciałbym mówić o wstydzie ale o wstydzie w dobrym znaczeniu tego słowa. W Biblii to słowo wstyd, przynajmniej w przekładzie Biblii Warszawskiej występuje 138 razy w różnych złożeniach. Wstyd, zawstydzenie, wstyd, głównie w tych słowach. Więc 138 razy, być może w innych przekładach plus minus kilka. Najwięcej tych słów, Możemy znaleźć w księdze psalmów, nie będą zawstydzeni ci, którzy ufają Panu, albo zawstydzeni będą ci, którzy odchodzą od Boga. Bardzo dużo jest takich zwrotów o wstydzie, o zawstydzeniu w księdze Izajasza, w księdze Jeremiasza, ale poza tymi księgami również niemal w każdej innej to słowo możemy znaleźć. I po pierwsze, wstyd rozumiemy jako emocję. Jest to pewnego rodzaju emocja, która nas. Wypełnia. Ktoś kiedyś powiedział, że wstyd to rodzaj gniewu na siebie samego. Jest w tym jakaś mądrość? Gniew na samego siebie. Jest to zażenowanie i uczucie kompromitacji samym sobą, jeżeli mamy na myśli siebie, gdy dotyczy nas samych. I wtedy, kiedy mamy się za co wstydzić, to znaczy, że nasze sumienie jest jeszcze czynne. Wstyd współdziała z sumieniem, które informuje nas o tym, że coś, czego się dopuściliśmy, jest po prostu złe i wtedy powinniśmy się wstydzić. Wiecie, wstyd to jest taki wewnętrzny przymus ukrycia tego, co by nas ośmieszyło, skompromitowało, i pozbawiło dobrej opinii w otoczeniu. No bo sami siebie to jakoś znosimy. Nawet jeżeli wstydzimy się przed samymi sobą, to dopóki jest to chronione tajemnicą nas samych i nie wychodzi na zewnątrz, na ogół jesteśmy w stanie z tym żyć. Chyba, że zapętlimy się w tak gigantyczne kłamstwo, w tak gigantyczne oszustwo, w tak gigantyczną nieprawdę, że spowoduje to depresję i stany psychotyczne, depresję, która może prowadzić nawet do myśli samobójczych. To poczucie winy, którym człowiek potrafi się nakręcić, wywołane wstydem, o tym właśnie doskonale Tadeusz nam powiedział w tym aspekcie, ono potrafi zniszczyć radość, pokój i spowodować, że człowiek myśli nie o życiu, ale o śmierci. A więc nurzanie się, Bezustanny w poczuciu wstydu nie prowadzi do niczego dobrego. Trzeba to przerwać, ale jak? Nie tylko przestać się wstydzić tego, co zrobiłem, ale przestać robić to, czego się wstydzę. Tak więc wstyd jest wewnętrznym przymusem czegoś, ukrycia czegoś, co by nas skompromitowało i wstyd, i tu jest Dobre znaczenie tego słowa to jest też obawa, hamulec przed zachowaniem, przed wejściem w sytuacje, które mogą nas ośmieszyć, skompromitować, zepsuć reputację, nasze świadectwo itd. I począwszy od rzeczy bardzo poważnych, które mogą naszą reputację zepsuć i zniszczyć życie naszej, naszych bliskich i otoczenia, takich jak na przykład nieuczciwe interesy, niemoralność, nie takie grube kalibry. Jakieś uzależnienia, hazard, wejście w pornografię. Takie, wiecie, rzeczy naprawdę grube, wstydliwe, że gdy do nich usłyszymy, on i ona, jak to możliwe? Taki pobożny człowiek. Takie rzeczy. Wstyd. Oprócz takich rzeczy strasznych, naprawdę, które jeżą nam włosy na głowie, nawet gdy są wyżalowane, wstydzimy się również rzeczy bardzo błahych i banalnych, które w naszym pojęciu mogą nas jakoś ośmieszyć. Na przykład... Obciachowe ubranie. Jeżeli coś jest obciachowe i ty wiesz o tym, że jest to obciachowe, to tego nie założysz. Dlaczego? Bo się wstydzisz. Ja trochę nie, na, nie nadążam za trendami, ale mam ekspertów w otoczeniu, którzy mi pomagają przebrnąć przez te meandry zmian. Raz nogawki wąskie, raz szerokie, raz kołnierzyki małe, raz duże ale jakoś, jakoś staram się sobie z tym radzić, ale nie ubierzemy ubrania, które uważamy za obciachowe, dlatego że będziemy na sobie czuli wzrok wszystkich ludzi, którzy będą nas patrzeć i będziemy myśleć o tym, co oni myślą o nas. I zamiast... do kościoła nie przyjdziemy w czymś, co uważamy za obciachowe, bo zamiast skupić się na tym, co jest mówione, głoszone, to będziemy myśleć, czy oni patrzą na moje spodnie, albo na moją bluzkę, albo na mój kołnierzyk, albo na moją fryzurę, bo tak jest... Niestety tak jest, to jest pewien rodzaj wstydu, banalny, ale ono potrafi zepsuć nam samopoczucie. Wiecie, to jest tak, że wstydzimy się czasami przyznać do naszych przekonań i poglądów politycznych. Ostatnie wybory w Stanach Zjednoczonych, chyba wszyscy cokolwiek słyszeliśmy na ten temat, wygrał ten, który miał ponoć przegrać. Tak wskazywały sondażownie i część ludzi, część badaczy, opinii, społecznie tłumaczy to w ten sposób, że część wyborców wstydziła się swoich poglądów, w ankiecie wyrażali się inaczej wtedy, kiedy inni to słyszeli, natomiast kiedy głosowali, mogli naprawdę być sobą. Nie wiem, czy tak rzeczywiście jest, czy tak rzeczywiście było, ale coś w tym mogło być, że czasami wstydzimy się do czegoś przyznać, ale mamy jakieś przekonanie. Wiecie, wstydzić się można różnych rzeczy, na przykład nietypowego hobby. Co byście powiedzieli, gdybym wam powiedział, że ja jako taki stuprocentowy mężczyzna, mam nadzieję, że takiego mnie postrzegacie, mam takie nietypowe hobby i szydełkuję sobie. Rozbawiło was to. Zamiast mnie wspierać, to wy ze mnie szczydzicie. Nie, od razu wyjaśniam, żeby nie było obciągu. Nie szydełkuję. To jest, dementuje, to jest nieprawda. Nie. No nie jest, ale w takim odczuciu, no właśnie, ale w takim odczuciu powszechnym jest to dla nas coś dziwnego. Ojejku, facet szydełkuje, ho, ho. no gdyby ryby łowił albo samochodem sportowym jeździł, albo, wiecie, na polowanie. o to to mężczyzna, tak, ale szydełkować. Wiecie, dla niektórych facetów obciachem jest nosić kalesony. I nie przyznają się do tego, albo nie założą, bo jak ktoś się dowie, że mam kalesony, wolę zachorować, przeziębić się, zmarznąć, tupać na przystanku, ale nie założę kalesonu, przecież to obciach. Mężczyźni mieliście, tak? Czy może macie? Tak? Aha. Młodzież w pewnym wieku czapki nie chce założyć. Najgorszy mróz, bo przecież jak tu z czapką? Ryzura się zniszczy w ogóle. Co? To koledzy o mnie powiedzą, to ty jesteś mięczak, czapkę nosisz. Takie, wiecie, banalne rzeczy, banalne rzeczy. Ale My jesteśmy oczywiście wyzwoleni od takich słabostek, cóż, to my jesteśmy duchowi, a nie cieleśni, ale powiedzcie, jak jesteśmy pod hipermarketem, podjeżdżamy naszym normalnym samochodem, a nagle obok nas przejeżdża ktoś takim, wiecie, starym kaszlakiem i ten silnik strzela, pff, krztusi się, samochód odrapany, my tak patrzymy i co sobie myślimy? O, jak to dobrze, że to nie ja tam jadę. Tak? Chciałbyś takim samochodzie, ty możesz powiedzieć, no ja jestem bieżący, ale chciałbyś siedzieć w tym samochodzie? Nie, bo wszyscy by na ciebie patrzyli i albo by się z politowaniem uśmiechali, albo by ci współczuli. I to jest zawstydzające. Wolimy podjechać samochodem, może nie jakąś limuzyną, która by zwróciła uwagę wszystkich, ale przynajmniej czymś takim przeciętnym, takim może nawet troszkę, troszkę lepszym, żeby no, nie było obciachu. Niestety nie jesteśmy wolni od, od takiego poczucia wstydu, w rzeczach banalnych. Więc ta emocja nas dotyka w bardzo różnych dziedzinach życia, bardzo, bardzo od poważnych, naprawdę istotnych, mających wpływ na, wręcz na naszą wieczność, aż do tych śmiesznostek, z których się śmiejemy. Wstyd jest wszechobecny w naszym życiu. Ta emocja, to poczucie jest bardzo powszechne. To jest takie pierwsze znaczenie tego słowa, tego pojęcia, po drugie, wstyd możemy rozumieć jako po prostu skromność i przyzwoitość. Mówimy się, mówimy o kimś, że jest taki skromny, jak się przyzwoicie ubiera, tak. mówimy o wstydliwości i rozumiemy przez to taką paraliżującą nieśmiałość przed na przykład publiczną wypowiedzią. Niektórzy z nas prawdopodobnie zastanawiali się, czy czegoś nie powiedzieć, tutaj jak Jacek chodził z mikrofonem, ale... Ale właśnie, to poczucie, czy ja dobrze się wypowiem, czy ja wysłowię, czy ja pozbieram myśli. Kto tak miał? No, widzicie? Więcej, więcej nas tak miało. Tak, to, to właśnie gdzieś jest taka wstydliwość. No, niech się inni wypowiedzą, ja, ja nawet jeżeli mam coś, nie wiem, czy to jest wartościowe, czy się nie zająknie, czy jakieś głupoty niepalne. To uczucie nas kontroluje. Ta wstydliwość sprawia, że się nie rozwijamy w niektórych dziedzinach. Nie idziemy do przodu, dlatego że to nas paraliżuje. I to już nie jest dobre. Oczywiście to nie znaczy, że mamy mieć parcie na szkło i na mikrofon, ale jeżeli mamy coś do powiedzenia, coś, co może innym pomóc i co może nas wyzwolić, powinniśmy to zrobić. Powinniśmy to robić. Powinniśmy się przełamywać i wyzwalać z tego paraliżującego nas lęku, z tego, co nas ogranicza. Możemy mieć tutaj na... W gruncie kościelnym, mówiąc, możemy mieć taką wstydliwość na przykład przed głośną modlitwą. Prowadzący mówi to, pomódlmy się modlitwą dzielenia, oddajmy chwałę Panu, mówmy amen na swoje modlitwy. A ty sobie myślisz, ojej, tylko nie ja. Przed złożeniem świadectwa, przed porozmawianiem z kimś obcym, z kimś nowym. Powiedz mi tak, czy zdarza ci się unikać osób, których nie znasz? Nawet tutaj. Czy podchodzisz, witasz się, przedstawiasz? Co, co bardziej, co wolisz? Co w tobie jest? Zastanów się. Nie musisz odpowiadać, ale to jest taki prosty teścik. Wstydliwość jest czasami czymś, co nas bardzo mocno ogranicza. I po trzecie, wstyd to też uczucie zażenowania i kompromitacji za coś, za kogoś. Najczęściej nam bliskiego, na przykład za dziecko. Rodzic wstydzi się za dziecko, które źle się zachowuje w szkole, ma uwagi, łobuzuje na podwórku, no jest takiemu rodzicowi wstyd Sąsiedzi, znajomi patrzą na niego, myślą sobie i wtedy ty myślisz o sobie, że oni myślą o tobie, że ty jesteś nieporadny i w ogóle jesteś jakaś ofiara losu, że dziecka nie potrafisz wychować. I wiecie, to, to jest gdzieś tam głęboko w nas, ale to, to gdzieś drąży. Wstydzimy się czasami za kogoś z rodziny, na przykład kto nadużywa alkoholu, jakiś nasz wujek czy kuzyn, jak go widzimy gdzieś napranego na ulicy, to robimy kółko, żeby tylko z nim się nie spotkać, Czerwienimy się. Czasami musimy wstydzić się, no nie zawsze, ale bywa, że za rodaków za granicą, którzy gdzieś tam widziałem naszych bezdomnych w kilku miastach na zachodzie i to niestety, no cóż, po prostu wstydziłem się za nich. Starałem się ja jako Polak reprezentować nasz kraj jak najgodniej i w ogóle, no ale, ale za, tych, za tych parę, paręnaście, może więcej osób, parę dziesiąt, które widziałem, musiałem się niestety wstydzić tak jak już powiedziałem, czasami wstydzimy się za władzę, za rząd, który rządzi, za te przysłowiowe dziury w jezdni, za odrapane kamienice w Kamiennej Górze. Wstydzimy się trochę? Że nasze miasto w niektórych miejscach wygląda tak, jak wygląda? No nie jest to nasza wina, nie jest to moja wina, ale nie mniej to poczucie tego, że, no, że, że trochę nam wstyd. No, jest? No jest. Są miejsca piękne, z których jesteśmy dumni, żeby to nie było, że ja tylko tu źle mówię na, na nasze miasto i władzę. Są miejsca, które, do których zabieramy gości, pokazujemy i czujemy tą dumę, popatrz jakie piękne widoki, jakie piękny budynek, tutaj muzeum, tutaj kościół, tu coś tam, tu zbór Jeruzalem, proszę bardzo. Ale są też właśnie miejsca, których nawet wolimy nie pokazywać. Czasami wstydzimy się, jak ktoś jest kibicem jakiejś dyscypliny sportowej i nasi stromotnie przegrali. 5 do 0, 6 do 0. No i co wtedy czujemy? No wstyd czujemy, wstyd czujemy. No, to taki trochę bezpieczny wstyd, dlatego że nie dotyczy nas bezpośrednio, więc tutaj możemy jakby być bardziej otwarci w tym i swobodnie się wypowiadać. I to jest takie ziemskie ziemskiej, ludzkiej perspektywy. I Biblia mówi o zawstydzeniu w wstydzie z nieco szerszej perspektywy. Bardzo wiele miejsc mówi o zawstydzeniu z powodu odejścia od Boga, z powodu polegania na wymyślonych bóstwach, z powodu polegania na człowieku. I wstyd na lud Boży na Izraela przychodził poprzez sąd Boży. Klęski, upadki najazdy, głód, susza, szarańcza. To wszystko, przez to wszystko ludzie byli zawstydzani po to, aby mogli się upamiętać. Ale zajrzyjmy teraz do Księgi Ezdrasza. To jest, tam są dwa bardzo ciekawe miejsca mówiące o tym, że Ezdrasz się czegoś wstydził. Myślę, że te dwa miejsca mogą nas czegoś nauczyć. Pierwsze miejsce to jest rozdział dziewiąty. Ezdrasz przybył z grupą byłych zesłańców z Babilonu do Judei, a więc powrót po 70 latach niewoli. I okazało się, że Izraelici odstąpili od Pana w dziedzinie małżeństw obcoplemiennych i rozdział dziewiąty, wiersz szósty. Ezdrasz tak mówi w swojej modlitwie do Boga. Rzekłem, Boże mój, wstydzę się i nie ośmielam się nawet podnieść swojego oblicza do Ciebie. Boże mój, gdyż nasze winy wyrosły nam ponad głowę, a nasze grzechy dosięgły aż do nieba. Ezdrasz wstydził się z powodu grzechów, jakich dopuścili się Jego rodacy. On się z nimi utożsamiał. Wstydzę się. I ten wstyd powodował, że nie był w stanie odnieść oczu w niebo. Pamiętacie tą historię, którą Jezus opowiedział o faryzeuszu, o uczonym w piśmie i o celniku, którzy przyszli do świątyni, aby się modlić? Tak, pamiętamy wszyscy. Celnik nie śmiał również oczu podnieść do góry. Wstydził się swojego Życia. Wstydził się swojego postępowania, Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. I Ezdrasz staje w jednym szeregu razem z tym celnikiem, skruszony i zawstydzony. I czytamy, że Boże, miłosierdzie, usprawiedliwienie i łaska przyszły zarówno na Ezdrasza i lud, za którym się stawiał, jak i na tego celnika, o którym mówił Jezus. To jest wstyd z powodu grzechu. W niektórych naszych wypowiedziach ten rodzaj wstydu się przewijał. Jest mi wstyd, bo odeszłam, bo nie zaufałem, bo się oddaliłem, bo żyłem bez Boga. Jest mi wstyd. Ale jest jeszcze drugi werset w tej księdze. 8:22. Strona wcześniej. Ezdrasz jeszcze jest w tym rozdziale w Babilonie. Organizuje wyprawę, zgromadzi ludzi,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 lecz jego moc i gniew dotkną wszystkich, którzy od niego odstępują. Ezdrasz wstydził się prosić człowieka o pomoc, ponieważ temu człowiekowi naopowiadał, jak wielki, jak potężny, jak mocny, jak wierny, jak dobrotliwy jest Bóg. I król przekonany tymi słowami, aha, to takiego Boga macie, no to dobra, to was wypuszczam. I teraz Ezdrasz mówi, miałby powiedzieć, no ale królu, wiesz, no Bóg jest wszechmogący, ale daj nam trochę żołnierzy, eskorta co by król mógł sobie pomyśleć? Ezdrasz wstydził się tego, co mógłby król sobie pomyśleć i o Bogu, i o Nim samym. Czujemy tą sytuację? A więc składamy świadectwo o Bogu Wszechmocnym, a potem mówimy do człowieka no pomóż nam w tym. Pytanie jest, a gdzie jest Boże działanie w twoim życiu? Gdzie jest Bóg, o którym składasz świadectwo? To jest czy jesteś gotów podjąć ryzyko wiary, skoro składasz świadectwo Bogu? to czy teraz jesteś gotów podjąć ryzyko pójścia z tym Bogiem, o którym mówisz dalej? To jest bardzo ważne pytanie. Ezdrasz wstydzi się jakiejkolwiek formy i możliwości zniesławienia Boga. Przeniesienia ujmy Bogu. Czy mamy taki wstyd? Bardzo dobry. Rodzaj wstydu. Przed tym, co złe i nieboże. Jeszcze mamy chwilkę czasu, zdaje się, tak. W Nowym Testamencie jest kilka sytuacji. Postaram się szybko to przedstawić. W pierwszym liście do Koryntian Paweł pisał Wiele, bardzo wiele osobistych wątków dotyczących obrony Jego apostolstwa. Jeżeli ten list znacie i pamiętacie, to wiecie, że ta, ta myśl o tym, że jestem apostołem, że Pan Jezus mnie powołał, wybrał, to, że niektórzy z Was mnie nie uznają, nie ma znaczenia, bo jestem Pański. Ten wątek przewija się przez cały ten list i Paweł wraca też w pewnym sensie w drugim liście do tego wątku, więc to było bardzo ważne, aby... Autorytet Bożego Sługi był obroniony, ale są pewne granice, do których Paweł się posuwał. I teraz tak, pierwszy list Pawła do Koryntian 4,14. 4,14. I to jest właśnie w kontekście tej myśli obrony swojego urzędu apostolskiego. I czytamy, piszę to nie aby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć jako moje dzieci umiłowana. Więc Paweł bronił swojego apostolstwa, ale... Nie na zabój, nie aż do zawstydzenia. Nie zależało mu na tym, aby zbór, aby Koryntianie aż zostali zawstydzeni, raczej aby zostali skorygowani. Natomiast rozdział dalej, rozdział piąty, przepraszam, rozdział szósty, werset piąty, czytamy o sytuacji, w której w zborze, w Koryncie, w kościele pojawiły się spory, kłótnie prowadzące nawet do procesów sądowych. I Paweł w tym kontekście już napisał takie słowa, wiersz piąty. Mówię to, aby was zawstydzić. Czyż nie ma między wami ani jednego mądrego, który może być rozjemcą między braćmi swymi? Wiecie, takie rzeczy wydają nam się ciężkie do wyobrażenia. Jak to w kościele proces sądowy... Czy to jest w ogóle możliwe? No tak było wtedy i niestety czasami słyszymy o takich sytuacjach, gdzieś one się zdarzają. A więc w tym kontekście, w kontekście jedności Kościoła, Paweł zawstydzał Koryntian. W kontekście miłości, wzajemnego wybaczania i dobrych relacji był odważny do tego, aby zawstydzić Kościół. Więc sam siebie nie uważał aż za na tyle ważnego, aby zawstydzać Kościół z powodu siebie samego. Natomiast Kościół dla niego był tą wartością, dla której nie wahał się Koryntian wzajemnie zawstydzać. Wstydźcie się. Wstydźcie się tego, co się dzieje między wami. W rozdziale piątym wyrzucał im niemoralność, o jakiej nie słyszy się nawet wśród Boga, Możemy zajrzeć. Więc to, co dotyczyło świętości, jedności, jakości Kościoła. Paweł był zdeterminowany. Wstydźcie się tego, co złe. Co do mnie, okej. Okay. Nie musicie się wstydzić. Po prostu zrozumcie to, kim jestem dla was w Jezusie Chrystusie. Ale wiecie, że nie tylko człowiek się wstydzi? Czy wiecie, że Bóg również się wstydzi? Ewangelia Marka 8:38. To jest to, co też było dzisiaj powiedziane w jednym ze świadectw, w jednej z wypowiedzi. Kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołóżnym i grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi. Jezus mówi wyraźnie, ostrzega, że On będzie się wstydzić. Niektórych, oby nie z nas, ale niektórych wierzących, którzy wstydzą się Jego. Wstyd za wstyd. Wstydzisz się Ewangelii? Wstydzisz się Jezusa? Jezus będzie wstydził się Ciebie. To jest bardzo prosta prawda. Ale mamy też wspaniałe obietnice. Ja może podam miejsca. Wiecie, powiedziałem: 138 miejsc. Z nich można wybrać kilkadziesiąt, które są obietnicami. O tym, że nie będziemy zawstydzeni. Nie będzie zawstydzony ten, kto w Panu. jesteśmy w stanie nawet w małej części tego przejrzeć. Ale kilka. Joel 2, 26, 27 księga Joela. 2, 26, 27, strona 974, Biblii Brytyjskiej. mowa o końcu czasów. Wtedy będziecie jeść obficie i nasycicie się i wysławiać będziecie imię Pana, swojego Boga, który dokonał was cudów. I mój lud nigdy nie zazna wstydu. I poznacie, że ja jestem wśród Izraela i że ja, Pan, jestem waszym Bogiem i nie ma innego i lud mój nigdy nie zazna wstydu. Aleluja. Przyjdzie czas, kiedy nie będzie już wstydu. Kiedy nie będziemy zawstydzani niczym. Kiedy nie będziemy mieli też możliwości nawet ukrycia czegokolwiek w sercu, a serca nasze będą czyste. I nie będziemy zawstydzeni już nigdy. Rzymian 10.11 to jest ten słynny fragment, kto uwierzy w sercu, wyzna ustami i 10.11 mówi że to nie będzie zawstydzony każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Nie będzie zawstydzony. I teraz przejdźmy, przejdźmy do puenty. Rzymian 1,16. Paweł napisał do Kościoła w Rzymie. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Nie wstydzę się Ewangelii. Wiersz 15 mówi o tym, że gotowy jest pojechać do Rzymu, aby głosić im Ewangelię, gdyż jej się nie wstydzi. Werset, który czytaliśmy na początku, drugi do Tymu Teusza 1,8: Nie wstydź się więc świadectwa o Panu i o mnie więźniu Jego. I teraz zadajmy sobie pytanie, jak to jest? Czy człowiek wierzący może wstydzić się Ewangelii? Teoretycznie nie powinien, ale te słowa nie zostały napisane do nie wiadomo kogo tylko do nas. Skoro Paweł natchniony przez ducha nawołuje i mówi, nie wstydzę się Ewangelii, do Tymoteusza pisze, nie wstydź się świadectwo Panu, to znaczy, że wierzący może się wstydzić Ewangelii. Wierzący może w określonej sytuacji, środowisku, okolicznościach uznać, że przyznanie się do Ewangelii, zachowanie się zgodne z jej literą i duchem może być obciachem, tak jak kalesona albo szydełkowanie przez faceta. Tak, do tego sprowadzamy czasami Ewangelię że jest to moje prywatne hobby, którym nie powinni się inni interesować być może. Zachęta do Tymoteusza była jednoznaczna. I czytaliśmy tam, możecie zajrzeć, ten drugi list 1.8. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, o Jezusie. To jest jedno. Nie wstydź się też świadectwa o mnie, o więźniu. Paweł był w tym czasie w więzieniu. Powiem wam szczerze, że to nie jest chlubą mieć przyjaciela czy znajomego w więzieniu. Co prawda wiemy, że Paweł siedział za wiarę, ale wiedział to Paweł i jeszcze parę osób. A ogół otoczenia o tym nie wiedział. Dla nich Paweł to był po prostu przestępca, którego władza złapała i oskarżyła o coś. Ludzie nie wiedzieli, że Paweł cierpi za wiarę. Dziś zdarza się, że czasami ktoś może niewinnie być osadzony. Znamy takie historie. I co wtedy? Wielu ludzi mówi, a... Tak za darmo, to chyba tam nie siedzi. Jakby nic nie było, to by się go nikt nie przyczepił. To twój znajomy? Uuu. Ja myślę, że nie, nie inaczej było właśnie wtedy. Dlaczego miałoby być inaczej? I Paweł prosi, nie wstydź się mnie, więźnia Jezusa. Nie wstydź się mnie. Jestem w więzieniu, ale nie wstydź się mnie. Wiecie, to jest taki odruch. Wycofujemy się z miejsca, które są wstydliwe. W których może ucierpieć nasza reputacja. To ty jesteś przyjacielem i znajomym, i wręcz wspólnikiem tego, który tam siedzi? co z tobą jest nie ta. A więc myślę, że ta presja wywierana przez otoczenie na Tymoteusza czy na innych ludzi była bardzo silna. I ta pokusa, żeby się na wszelki wypadek odsunąć, może na wszelki wypadek nie przyznawać się tak pochopnie, że ja go znam, że to mój przyjaciel, że ja mu ufam, że ja wierzę, że jest niewinny. Może tak na wszelki wypadek nie deklarować tego. O, Pan Bóg go wybroni. Jak, jak, jak jest niewinny, to, to się to dobrze skończy. W kilku miejscach w swoich listach, w takich osobistych, innych wątkach Paweł tak jakby uskarża się trochę, utyskuje, mówi Wszyscy inni mnie opuścili. W mojej pierwszej obronie nie było nikogo przy mnie. Dlaczego? Dlatego, że ludzie, niektórzy ze strachu, niektórzy ze wstydu po prostu wycofali się. I Paweł był sam. A więc zdarza się, że możemy wstydzić się tego, co Boże. Możemy uważać, że to jest coś, na czym ucierpi nasza reputacja w otoczeniu. W sąsiedztwie, ale ja nie wstydzę się Ewangelii, ale ja nie wstydzę się Ewangelii, ale ja nie wstydzę się Ewangelii. Wiecie, czasami nie potrafię zacząć z kimś rozmowy i wstydzę się tego, że nie potrafię zacząć rozmowy z kimś, z kim jestem gdzieś krótko. To jest mój problem. Ja się wstydzę, tego przyznaję się, ale kiedy już rozmowa się rozwinie, jestem szczęśliwy. Najtrudniej jest mi zacząć i tego się wstydzę, ale nie wstydzę się Ewangelii. Chcę się nią dzielić. Nie wstydzę się Was, chociaż czasami jestem zły na kogoś. <śmiech> Możemy czasami wstydzić się kogoś z Kościoła ze względu na zachowanie. To jest inna sprawa. To, jest, to, jest, to, jest, to trzeba korygować, napomnieć, wyjaśnić. Ale czy wstydzę się tego, w co wierzę, w tego, jak wierzę, w tego, gdzie jestem, w tego, tego, w tego co robię? Nie wstydzę się Ewangelii. Nie wstydzę się Zboru Jeruzalem w Kamiennej Górze. Nie wstydzę się nikogo z Was. Nikogo. Jeżeli ktoś się mnie wstydzi, wybacz, bracie, siostro, porozmawiajmy o tym, może nie teraz, bo jeszcze bardziej, bo się zawstydzę, ale nie wstydzę się świadectwa o Panu, nie wstydzę się nas w Chrystusie Jezusie, nie wstydzę się być tu z wami, nie wstydzę się stać wiernie przy tych, którzy są niesłusznie oskarżani, nie wstydzę się tego. Wstydzę się swoich słabości, skrytych dąży i myśli, których wstydzę się przed Bogiem i nawet dzisiaj nie powiem, bo byście byli zatrwożeni i pewnie niektórzy z nas też tak mają. Pokiwajmy przynajmniej głowami. A nie jestem sam. Nie wstydzę się Ewangelii. Nie wstydzę się Jezusa. Mogę być w oczach świata głupkiem. No cóż, przynajmniej jestem magistrem głupkiem. To już jest trudniej przełknąć. Magister i głupek. Nie wstydzę się mojego Pana. I zachęcam Cię, bracie i siostro, abyś nie wstydził się tutaj Go uwielbiać. Abyś nie wstydził się podnieść swojego głosu w modlitwie. Abyś nie wstydził się powiedzieć świadectwa. Abyś nie wstydził się kogoś zbudować. Abyś nie wstydził się podejść do osoby, której nie znasz. I powiedzieć, cześć, dzień dobry, chwała Bogu. Cokolwiek tam, wiecie, będzie stosowne. To różnie bywa. Nie wstydzę się powiedzieć komuś o Jezusie. Chciałbym, żebyś przez chwilkę się modlili. O to, żeby to, czego się wstydzimy, to jest wstydliwie ukrywane, żeby Bóg nas od tego uwalnił. Żeby nie było w nas wstydu do Ewangelii, żeby nie było w nas żadnego cienia, wstydu tego, co jest niewłaściwe. Aby ten dobry wstyd, który miał Ezdrasz z powodu grzechu, z powodu tego, że składam świadectwa, nie jest to spójne z to, co proszę, z tym, co mówię, wiecie, ta, ta sytuacja, żebyśmy byli w tym wolni. W takim skupieniu przyjdźmy teraz do Jezusa, o którym wyznajemy, że się Go nie wstydzimy. Amen.